audycja Kadr Ciwoko, dzisiaj odcinek 88. Naprzeciwko no, mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak i tutaj od razu zaczniemy w rozpisce. Już widzicie o czym dzisiaj będzie, a e, trzeba wspomnieć o czym dzisiaj nie będzie i dlaczego. E, dzisiejszy odcinek, znaczy najnowszy odcinek naszego podcastu pojawił się na YouTubie 16 czerwca. I. E, ja, ja jeszcze jestem w Gdańsku tak, prawdopodobnie. Ty, jest, ty jesteś jeszcze w Gdańsku prawdopodobnie. Ja prawdopodobnie umieram na działce jakieś z powodu tego, że jest ciepło jak jasna cholera. Natomiast nagrywamy w czwartek, 13 czerwca. I dlatego w najnowszym odcinku o Szlam nic nie będzie. Dopiero w kolejnym e, odcinku Andrzej się tam poprodukuje. Trochę jak mi się podobało. Prawdopodobnie. E, być może nawet coś tam więcej się znajdzie. Ale tego nie będziemy zapeszać, Tak, ta, ta, Tak jest, dlatego mówię być może. No i też dzisiaj nie mówimy o filmie X-Men e, Mroczna Feniks. Już chciałem powiedzieć Apokalipsa. Dobrze, że się ugryzłem w język. Mroczna Fenix. Dlaczego o tym filmie nie mówimy? Bo na niego nie poszliśmy. A dlaczego tak. nie poszliśmy? E bo mieliśmy komiksy do czytania. Nie, mhm. ja, ja, ja, ja się nie ruszałem z domu z powodu tego skwaru. Robiłem bardzo. chłodnik wczoraj. Robiliśmy chłodnik wczoraj. No były ważniejsze rzeczy tak, niż pójście tak. akurat na, na X-Menów do kina. Dokładnie, więc w, w dzisiejszym odcinku o X-Menach nie będzie, a w przyszłym prawdopodobnie też nie będzie, więc generalnie gdzieś tam może jakiegoś... Ale być może kiedyś się trafią. Gdzieś tam może e, jakiegoś posta na Facebooku napiszemy, że było niefajnie albo fajnie, ale sądząc po pojawiających się ocenach w necie, można się raczej nastawiać negatywnie. Co też trochę, nie ukrywam, wpłynęło na to, że się nie wybrałem jeszcze do kina. Natomiast przejdźmy już do rzeczy, które w rozpisce jak najbardziej są i mniej więcej wiemy o co chodzi. Zaczniemy od laureatów czwartego konkursu imienia Janusza Christer, którzy zostali całkiem niedawno ogłoszeni. I tutaj yy, zanim przejdę do tych najważniejszych nazwisk, które tutaj są dwa, za miejsce drugie i trzecie właśnie chciałbym Cię zapytać, ponieważ nie przyznano miejsca, yy, nie przyznano nagrody za miejsce pierwsze. Mhm. I yy, ja na przykład uważam, że nie jest to do końca fajne, że jeżeli ktoś startuje w konkursie i jest najlepszy spośród wszystkich startujących w tymże konkursie zajmuje drugie miejsce, to, to nie uważam to, to za jakąś fajną praktykę. To znaczy ja rozumiem, jak nie ja, jest muszę... na przykład przyznane drugie miejsce. Mhm. Jeśli są dwie prace, które były e, równie dobra, i że jest miejsce pierwsze, pierwsze i trzecie, bo, bo no z tym się spotykałem, mhm. No, i to jakoś akceptuję. Natomiast nieprzyznanie miejsca pierwszego. E... No, ktoś zawsze wygrywa w konkursie z osób, które, które są zgłoszone, nie? Mhm. Wydaje mi się, że jeśli e... to nie byłby konkurs, tylko po prostu przyznawanie nagrody, no to można by nie przyznać. E... Jeśli by nie spełniło jakichś wymogów, które, które były, prawda? Mhm. Natomiast e... niewyłonienie w konkursie kogoś to jest no ja, ja mam nie tak, fajnie, Ja trochę. mam takie wrażenie, że laureat drugiego miejsca, czyli Łukasz Augusti, który do, otrzymał to drugie miejsce za komiks nies niesamowity Sherlock Worms w, w sieci kłamstw z jednej strony może się jak najbardziej cieszyć, bo jednak drugie miejsce jakaś tam nagroda konkretna jest ale z drugiej strony... To taka mała potwarz. Z drugiej że... strony przegrał z pracą, której nie ma. No, i to jest takie trochę... no, a drugie miejsce jest zawsze najgorsze, bo prawie pierwsze, nie? Mm -hmm. No, drugie i czwarte są tak, takie. Tak, drugie i czwarte to są najgorsze miejsce. Mm -hmm. Natomiast miejsce trzecie, które... I ostatnie. Miejsce trzecie i ostatnie, które tutaj zostało przyznane, to jest w przypadku Aleksandrze Kubik za komiks Niesamowity Aloyzy. Dużo niesamowitych komiksów musiało być. Mm -hmm. Natomiast tutaj jeszcze taką ciekawostkę do, do, dorzucę do tego, ponieważ w poprzednich edycjach też raz się zdarzyło, że nie przyznano pierwszego miejsca. To było przy drugiej edycji, gdzie nie przyznano, tak jak już wspomniałem, nie przyznano pierwszego miejsca, za to były dwa drugie. I to, i to, i to jest dla mnie jeszcze bardziej dziwna sytuacja. Tutaj wtedy te drugie miejsca dostali Bartosz Tybor, Tomasz Kaczkowski za Niezłą dra Drapak i Berenika Kołomycka za Malutkiego Liska i Wielkiego Dzika, czyli komiksy, które już są dostępne w sprzedaży i z tego, co nam wiadomo, są fajne. Czytałeś który z nich? Ja malutkiego liska tak. bardzo, bardzo fajna, y -y. Bardzo I, fajna rzecz no. I wtedy Były przyznane dwa drugie miejsca Jedno trzecie i jeszcze specjalne wyróżnienie Za komiks w duchu Janusza Krysty Dla Krzysztofa Trystyły Macieja Jasińskiego za wyprawę do Magicznej Krainy y -y. I po prostu no Tak jak już wspomniałem nie wydaje mi się Zwłaszcza w sytuacji gdzie są dwa drugie miejsca To nie przyznanie tego pierwszego To jest tak jakby powiedzieć że Okej okay, fajny komiks ale chcieliśmy coś jeszcze lepszego i to jest takie trochę trochę jak dla mnie słabe może możecie się oczywiście z nami nie zgadzać dajcie znać co sądzicie na ten temat i co przejdziemy może do zapowiedzi bo oczywiście tych zapowiedzi coś tam się ostatnio pojawiało i na przykład mamy co na lipiec coś jest od wydawnictwa Scream Comics cztery tytuły zostały ujawnione. Znaczy już wcześniej były zapowiadane, że będą. Teraz, teraz wie... potwierdzone ostatecznie i można mówić. Teraz wiemy, że to be... teraz wiemy, że to będzie w lipcu. I we, w tym, że jakże zapewne, gorącym miesiącu będzie Predator Łowcy, część druga, Chrisa Warnera i Augustina Padilli. Będzie Aliens Dust to Dust, Gabri Gabriela Hardmana. Będzie Aliens Dead Orbit, Jamesa Stokoe. Oraz Superhero Girl, autorstwa Fate Erin Hicks. I tutaj... Y powiem tak, że wszystkie te cztery komiksy z zapowiedzi wynika, że będą w twardej oprawie. Większość z nich będzie w podejrzanie małej objętości, bo tutaj na przykład ten Predator to jest 96 stron, Aliens Dust to Dust tak samo, 96 stron, Dead Orbit tutaj widzę, 112 stron. Nie jestem fanem pakowania tak małych komiksów w twarde oprawy, mm -hmm. ale to już pewnie wspominałem nieraz. Tym takim chyba największym no, mo może kuriozum to jest złe słowo, ale takim najbardziej jaskrawym przypadkiem niepotrzebnego moim zdaniem pakowania komiksów w twardą oprawę z małą ilością stron jest e, pan Higgins. Wraca, wraca, do, wraca do domu, do domu. Mhm. To, to było takie. No ale cóż, e, to co też się rzuca w oczy przy okazji tychże zapowiedzi to jest to, że żadne, żaden z tych komiksów nie ma jeszcze potwierdzonej ceny. Mhm. I dopóki tej ceny się, te ceny się nie pokażą, to powiem tak, że jestem wstępnie zainteresowany trzema z tych czterech komiksów, tylko Predator jakoś mnie mocno nie przekonuje, ale czekam na ceny, bo z wydawnictwem Screen Comics jest tak, że nieraz ceny są fajne ich komiksów, a nieraz wydają się takie troszeczkę niezbyt, mhm. a gdy przychodzą te ciężkie czasy, każdego miesiąca, że człowiek chce kupić komiksy i musi coś wykreślić, bo zawsze jest tego za dużo, Ten jednak cebula jest we mnie mocna i ile są wtedy. No i cena decyduje. Tak, Chyba, że jesteś na coś tak... Bardzo mm, mocno no, no, no. nastawiony, ale to, że z tych czterech komiksów nie, nie, niezależnie od ceny Super Hero Girl e, na pewno sobie sprawdzę, a reszta jest uzależniona od, od ceny. Mhm. No ja bardzo chętnie tego The Dorbita sprawdzę. The Dorbit, nie pomyliłem tu. Detorbit Jamesa Stockell, tak? Uh -huh. To, to tutaj. Po, tak, pokazałem do mikrofonu okładkę. Uh -huh. ma, ma, te, mamy takie zwyczaje tutaj. To jest e, ciekawa rzecz, bo m, tutaj jest, na, jest napisane, że rok wydania oryginału 2018, a coś mi się obiło o uszy, że to jest chyba starsza rzecz. Tutaj nie wiem, nie będziemy dokładnie sprawdzać i drążyć, bo się jeszcze okaże, że się mylimy jak zwykle. No ale tak, czekamy na sceny. Natomiast... E, Wydawnictwo Egmont ujawniło swoje zapowiedzi na sierpień mm -hmm. i oddaję tobie głos z tym razem. Mm. Mamy trzy partie. Bo ty jak zwykle się bardzo jarasz wszystkimi Tak, ich komiksami. strasznie się jaram. Ehm, mamy trzy partie, kiedy komiksy się ukażą. 14 e, sierpnia, 20 i 21. Ehm, I tak, 14 pojawi się Clifton, tom 3. Kajteg i Koko w kosmosie Planeta Automatów, czyli tom 4. Lucky Luke, pętla naszej tom 72. Lucky Luke, ucieczka daltonów, czyli tom 15. Mobius, kroniki metaliczne, chaos, tom czwarty, to ja się jaram. Transmetropolitan, tom 5. super. To ja się jaram też. Wiedźmin, córka płomienia. Ciekawy tytuł, prawda? Tak, ty, tytuł, tytuł ciekawy, ale też dość szybko się ukazał, Nawet szybciej niż myśleliśmy, ukazał się w Polsce. Mhm. Właściwie tutaj, ukaże się w Polsce. Przy, przypomnijmy, w tytuł oryginału jest... Flash and Flame? Mm -hmm. córka, tak, tak, tak mi się wydaje, zaraz sobie zobaczę, bo jeden komiks tej autorki dzisiaj będzie omawiany. Mm -hmm. The Witcher of Flash and Flame. O oh, Flash and Flame, córka płomienia. No, no ciekawe tłumaczenie, ale może wynika jakoś z, kont z kontekstu historii, której jeszcze nie znamy. Dokładnie. niecały tydzień później e są kioskowe rzeczy, tak? Mm -hmm. Marvel Comics y numer trzeci to jest ta wersja dla dzieci? Tak. Dla Nie żeby... młodszych odbiorców. Tak, przepraszam, dla młodszych odbiorców, ponieważ ogólnie wszystkie komiksy superbohaterskie są też dla dzieci. Komik komiksy w ogóle są dla dzieci. Star Wars komiks Kapitan Fazma. i, I tutaj, znowu... tutaj tak, tak przerwę wtrącę. Pamiętam w poprzednim odcinku w, na bieżąco, jak ty opowiadałeś o którymś z komiksów, ja tak sobie przy okazji zauważyłem zapowiedź oficjalną tego Marvel Comics i tak je jestem... Trochę, trochę rozdarty, bo nie wiem, czy sięgnąć po pierwszy numer, który... I le... tak sięgniesz. No pewnie tak, ale je, jestem ciekaw, czy, czy ty też jesteś zainteresowany nie. tym tytułem, nie? Absolutnie? Nie, bo pamiętam, że lata, lata temu mm, w oryginale czytałem parę rzeczy z linii Marvel Adventures, czyli tych komiksów, które będą wchodziły w skład tego magazynu. Kurczę, no nawet fajne były. Dużo fajniej mi się to czytało, niż te normalne rzeczy. No, no ale wiesz, tak samo było z tym serialem, co oni byli tacy malutcy mieli wielkie głowy. Marvel Super Hero Time Go. Jezu, <laughs> nie wiem, nie wiem o czym mówisz. Był, był taki serial dla dzieci i, i tam byli e, takie mniejsze postacie, znaczy oni byli pomniejszeni i stamtąd pamiętam wspaniały odcinek e, jak Enchantress, tak ona się nazywa? Ta z Asgardu, to Taka wiedźma? No, no nie wiem, ta, ta jedna ta typiara z Asgardu, co umie czarować? Ym, zaczarowała Modoka, także był w niej zakochany. Mhm. Y, I zmienił imię na Modok, tylko, że skrót oznaczał y, Mobile Organism Designed Only for Kisses. <gryzm> A to I jeszcze jeden odcinek, w którym y, było także Wolverine odszedł od Avengersów i dołączył się do e, drużyny kapitana Ameryki z kapitanami różnych krajów i został kapitanem Kanadą oczywiście. I pamiętam, że była tam e, kapitan Brazylia, e, był kapitan Australia e, i był e, kapitan Liechtenstein, który był takim mega kurduple, Mówił, że jest mały, ale ekonomiczny. E, tak, no to dobre wspomnienia. Brzmi, e. brzmi spoko. <laughs> Dzień później trafia ją trafi do sprzedaży Avengers Druga Wojna Domowa, no nieważne, Batman Detective Comics Upadek Batmanów, Deadpool Classics Tom VII, Deadpool Druga Wojna Domowa, Kajko i Kokosz Zamach na Milusza po kaszubsku, Kasia i jej kot Tom II, z Marvel Druga Wojna Domowa, no, tutaj nic Squad. fajnego nie ma w, w praktycznie tego dnia Oprócz Kasia i jej kot Chociaż trzeba dopiero sprawdzić pierwszy tom czy jest, no czy Jak ktoś wspomnie? na Kaszubski, że dostał Kajka i Kokosza nie? No, i, no i jeszcze ta trylogia Nicopola też jest tak, rzeczą tak, którą, tak. O której wa warto wspomnieć a tak No bo tym, jeszcze że... Suicide Squad i Superman no, Czyli no, takie czyli popuczy, DC, no. Marvel, DC Marvel Czyli w sumie no, no ja jeśli chodzi o te sierpniowe zapowiedzi To mm, Transmetropolitan, Clifton I w sumie tyle u Ciebie, jak rozumiem, Mobius i, i w sumie tyle, prawda? Mm -hmm. no, no to w sierpniu przynajmniej od Egmontu będzie można troszeczkę odetchnąć. Nie żeby mnie to jakoś szczególnie mocno martwiło. No a sierpień się ogólnie na razie zapowiada taki, taki luźny, bo segmentu mało z non-stop comics nic, bo przerwa wakacyjna. No, no na, razie, na razie dobrze to wygląda. No, ale później wrzesień, nie? Po I podwójne wydatki. <śmiech> No cóż, przenieśmy się za granicę może na momencik, ponieważ pojawił się tutaj nowy projekt, który się nazywa Graphite Comics i zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z platformą udostępniającą cyfrowe wersje komiksów. Na razie są tutaj takie wydawnictwa jak Boom Studios, jak Archaia, jak IDW i kilka mniejszych wydawnictw amerykańskich i cała rzecz tutaj polega na tym. Mogę wtrącić, przepraszam. oczywiście. oczywiście. Dlatego, że mam teraz tablet w ręce, żeby mm, przyjrzeć się Graphite Comics dokładnie. I otworzyłem sobie też artykuł na stronie comicbook.com mm -hmm. I nagłówek To jest New Graphite Comics Service to be like Netflix and Spotify for Digital Comics. I to zajmuje grubość kciuka. Natomiast y, później, mam, jeśli ktoś czyta Walking Dead i jeszcze nie doczytał ostatnich numerów, to proszę mnie nie słuchać teraz. Chwila przerwy. E, na jakieś 10 centymetrów jest wielki ryj Rika i napisane What Grimes' death means to Walking Dead comics? Typowy comic book. Ale no... To nawet nie jest o ty. I to, no? to jest, ale to straszne. To jest smutne, no. Przy okazji Riggs zginął. No znaczy, ja ja od dawna na Walking Dead, ale... Dobra, wr wracając do, przepraszam. Do Grafit Comics, tak. Znana jest cena, prawda? 5 mhm. dolanów za, za miesiąc. Tak, tylko, że można z tego też korzystać za darmo. I to jest właśnie fa ta fajna rzecz, o której warto powiedzieć, ponieważ jeżeli nie zdecydujecie się na abonament, abonament tak naprawdę służy tylko do tego, żeby wyłączyć reklamy w tej usłudze. Jeżeli nie zdecydujecie się na abonament, możecie przeglądać te komiksy za darmo, tylko po właśnie obejrzeniu, odczekaniu kilku reklam i oprócz tego nie ma, przynajmniej z tego co mi wiadomo, żadnych ukrytych innych kosztów i zapowiada się to fajnie. A ponieważ te, ja sobie z kolei otworzyłem, jak, jacy konkretnie wydawcy są już dostępni mm -hmm. na Grafit Comics, to jeszcze tak dopowiem, że mamy Aspen Comics, Boom Studios, Dynamite, IDW, e, Kaboom, czyli Imprint Boom Studios, jest le Legendary Comics, Tokio Je Pop jest jeszcze, tak jest Paper Cuts, jest Top Cow, ale tylko topka bez całego imidżu bez całej reszty imidżu, więc no jest tutaj już w czym wybierać, a obecność takich wydawców jak IDW, jak Boom, no też świadczy o tym, że można tam znaleźć fajne rzeczy. Więc ja jestem wstępnie zainteresowany, już nawet sobie pobrałem o rzeczy, które są potrzebne do korzystania z Grafit Comics, przejrzałem sobie dwa zeszyciki z Boom Studios, odświeżyłem mhm. sobie Ir Irready Mable Marka Waida. o kurczę, to, to jest fajna rzecz, i powiem tak, że te reklamy nie są uciążliwe i fajnie się to czyta, więc, więc jak najbardziej polecamy. Znaczy ja, ja wstępnie polecam i myślę, że korzystać będę. Jak... Z Arkai macie też tam Guard, yy, który na pewno jest, jest czymś, co, co warto znać. Mm. No jest lock and key. Znaczy chyba na razie tylko Welcome to Lovecraft, prawda? Mm -hmm. Be, bez większej, z, znaczy bez całej reszty, ale... No i oczywiście są opowieści z hrabstwa Essex. To też, też zawsze cieszy. Zapowiada się, że może, może być z tego coś fajnego. Był kiedyś ten... Pewnie dalej jest komik Blitz, ale on jakoś tak był... martwy. W sensie istniał sobie, ale nikogo to nie obchodziło. Być może dalej istnieje, tylko nas to za bardzo już nie interesuje. Ale, ale faktycznie było coś takiego, no. Natomiast. Ale Comixology Unlimited mogłoby się pojawić w Europie łaskawie w końcu. No tak, wiele innych rzeczy mogłoby się też pojawić poza Stanami Zjednoczonymi, jak na przykład DC Universe. Chociaż ostatnio tam się tutaj, tam się coś porobiło niefajnego. Nawet to zapisałem bardziej dosadnie w naszej magicznej rozpisce odcinka, ale nie będę tego mówił na głos. W każdym razie ostro się tam posrało, krótko mówiąc. Mamy Swamp Thinga. Pierwszy odcinek wyemitowany na Rotten Tomatoes, czyli jedynej niezależnej, sprawdzonej i naj, najważniejszej w historii stronie do oceniania rzeczy. Chyba 90% było po tym pierwszym odcinku. Ocena, jak tam rzuciłem okiem. E, mijają dwa dni i serial skasowany. Oficjalnie jest, e, informacja, e, przepraszam, jest informacja o tym, że te 10 odcinków, które już powstało, e, no to będzie wszystko ze względu na to, że coś tam się zawirowało w stanie Północna Karolina. Przynajmniej takie były pogłoski. Później tam dziennikarze zaczęli grzebać mocniej i wyszło na to, że pomiędzy Warnerem, w którym trwa regularny burdel i stanem Północna Karolina doszło do nieporozumienia w kwestii zwrotu podatku to nie jest konkretnie zwrot podatku, ale ze względu na to, że nie chce mi się tłumaczyć że rzeczy związanych z prawodawstwem w USA, będę używał takiego zwrotu. Um, twórcy Swoathinga liczyli na 40 milionów dolarów zwrotu z podatku i uznali, że tyle dostaną. Wliczyli to w, w, kosz, w, całe, w całość budżetu pierwszego sezonu, który wynosił 80 milionów dolarów, więc te 40 to jest jakby nie patrzeć połowa środków jakie zostały jakie miały być przeznaczone na produkcję tego serialu tyle tylko że dostali 13 milionów. No i byli grubo pod kreską, więc Warner, w którym jak już wspomniałem, trwa regularny burdel po tym jak at at coś tam kompany ich przejęło. No i tam jest Time Warner. Więc tak, no. No. 80. No 80, 80. To takie maszyny były. No tak, tak, w, Gwie w Gwiezdnych <grymne> Wojnach, wiem. W każdym razie, no tam jest restrukturyzacja i generalnie wielki chaos, jak, jak to zwykle w Warnerze. No, uznano, że skoro jest to projekt o niskim priorytecie, to nie będą dokładać dodatkowych milionów i w ten oto sposób serial został skasowany. Niby historia się kończy, ale nie do końca, ponieważ yy, kolejne parę dni później oficjalny przedstawiciel stanu Północna Karolina powiedział, że to nie jest prawda, że Warner dostał z powodu jakiegoś tam błędu urzędniczego zbyt mały zwrot z podatku, tylko po prostu prawodawstwo w tymże stanie wygląda tak, że nie mogli dostać więcej niż 13 milionów, które dostali. No i powiem szczerze, patrząc na to, co Warner potrafi wyczyniać, filmowe Uniwersum DC i w ogóle inne, wiele innych rzeczy, ja nawet mówię, że że jeżeli ktoś już zawinił, to oczywiście po stronie Warnera. Jak, je, jak jest, jak było dokładnie, to się raczej nie dowiemy już nigdy. Niestety, efektem jest y, tego wszystkiego jest to, że całkiem fajny serial. Być może ma, mieszkam w Ameryce i obejrzałem już oba odcinki. Y, no naprawdę, fajnie zapowiadający się projekt, niestety został spuszczony w kiblu. I y, jeżeli zakończy się jakimś solidnym i dużym cliffhangerem, to będę Strasznie zawiedziony. No ale cóż, podobały mi się te dwa odcinki, więc sobie będę oglądał dalej. Polecam w, w względnie. Z tego co wiem, jest już Doom, pa Doom Patrol po polsku na HBO GO. Prawda? Od paru dni? Jest. Jak tam? Oglądasz sobie? Już tak. jesteś w którym momencie mniej więcej? więcej? Um, siódmy odcinek. Jak? Super. No i bardzo dobrze. bo o... Znaczy to jest, można powiedzieć, drugi raz siódmy odcinek, bo mm. obejrzałem sobie... Czwarty, piąty, szósty, siódmy, a później obejrzałem sobie e, jeszcze raz z moją dziewczyną pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Czyli jesteś jeszcze przed odcinkiem o, z Danny Street. Tak. A na, na, jeden z chyba najlepszych, albo w ogóle najlepszy No więc tak, e, o um Patrolu trzeba wspominać i trzeba go polecać, zwłaszcza, że z powodu tego, że w, wokół Swamptinga trochę tam narosło... Em, bardzo złych emocji. Też przy okazji pojawiły się plotki, w które no co tu dużo mówić, wierzę jak najbardziej, że w Warnerze stwierdzono kilka miesięcy po starcie platformy DC Universe, konkretnie 10 miesięcy po, po, po starcie tejże platformy, że w sumie to trzeba się zastanowić, czy oni naprawdę chcą, żeby ona dalej istniała, bo przecież jest to całkowicie logiczne, żeby już tak szybko myśleć o ewentualnej likwidacji. Zwłaszcza, że Warner tam też skupia mocno siły na tym swoim własnym serwisie, który ma się, zdaje się, nazywać Warner Media, tak? Mhm. I po prostu się zastanawiają, czy coś takiego jak DC Universe jest im w sumie potrzebne do czegokolwiek, więc wcale się nie zdziwię, jeżeli za parę tygodni dostaniemy jakąś informację o tym, że w sumie he he, spoko, fajnie było, ale jednak to zamykamy w cholerę i te kolejne sezony Titans i innych produkcji się już pojawią na Warner Media. Więc generalnie chaos, rozpizdziel, nie podoba mi się to, ale no, czego się spodziewać po Warnerze? To teraz nie... mogą być jeszcze większe problemy w związku z tym, że mm, oni mają tam bardzo upolitycznione dużo rzeczy i chociażby to, że większość tych, większość filmów jest kręcona teraz w stanie Georgia za to, że oni mają właśnie gigantyczne e, zwroty tych podatków. Mhm. Co to że tam wystarczy zostać do końca filmu i jeśli będzie ta brzoskwinka i napisane State of Georgia, to, to zgadnijcie, gdzie był kręcony, um, ale w związku tam z jakimiś zaostrzeniami praw aborcyjnych i tak dalej, część tak. z nich, część z um, wytwórni... Uznała, że będzie jakby nie wspierać już stanu Georgia, kręceniem filmów tam. Hmm, tak, tak, to jej kojarzy, że Disney powiedział, że na pewno wyjdzie w cholerę z Georgii, a wiele innych. To jest ogólnie problem, bo wszystkie filmy Marvela tam były robione praktycznie. Hmm. A, a inne m, takie duże platformy powiedziały, że będą się nad tym zastanawiać. Co może może. Jeśli ich odbiorcy wszystko. wymuszą, to się nie będą zastanawiać. Hmm. Tam na przykład słyszałem, że Netflix ogłosił, że będzie się zastanawiał, mhm. zdaje się a, a, a, a AMC, stacja, co w sumie byłoby zabawne, bo przecież jakby nie patrzeć The Walking Dead jest kręcone w jednym i tym samym lesie gdzieś tam właśnie w Georgii. No więc tam du, dużo rzeczy może się pozmieniać. Z tego co wyczytałem z takich seriali komiksowych, przynajmniej tych z DC, to w że stanie były kręcone, był kręcony Black Lightning dotąd chyba dla Leyes, i chyba dalej jest i Doom Patrol właśnie wspomniany przed chwilą. Natomiast jeśli chodzi o inne takie newsy około serialowe, jak wi wiadomo Andrzej w sumie ma to gdzieś, ale ja, ja się tym jaram dość mocno. E, Happy oraz Deadly Class, czyli Szkoła Zabójców. Jezu, nie, nie. No, no cóż, taki był polski tytuł. Zostały skasowane po odpowiednio drugim i pierwszym sezonie przez stację Sci-Fi lub bardziej swojsko syfy, gdyż ponieważ oglądalność była bardzo niska, tutaj akurat jeśli chodzi o decyzję podjętą w kwestii tych dwóch produkcji, to absolutnie się tego spodziewałem, ale i tak ubolewam, bo zarówno Deadly Class, jak i ten drugi sezon Happy, Happy był bardzo fajny. Tutaj 300 tysięcy osób, które oglądały to na antenie stacji było, jak się okazało, bardzo niewystarczającym wynikiem. Natomiast są pogłoski, że Happy zostanie przejęte przez Netflixa. Czy tak się stanie, zobaczymy. A skoro już przy, ne przy Netflixie jesteśmy, to Lucyfer, który niedawno wrócił z czwartym sezonem i został bardzo ciepło przyjęty, <śmiech> otrzymał zamówienie na sezon piąty i będzie to sezon finałowy. Ja tam akurat Lucyfera Lubię, pomimo tego, jak bardzo nie przypomina on niczego praktycznie związanego z komiksem. Czwarty sezon mi się podobał, chociaż pierwszy odcinek był taki se, ale później to się fajnie rozkręciło, więc tutaj cieszę się, że kolejny serial komiksowy zostanie zakończony w sposób należyty. Jeszcze taki news od HBO, czyli Watchmen. Tutaj zostało już ujawnione, że Watchmen się pojawi na HBO w tym roku. Będzie to konkretnie jesień, co je, może oznaczać wrzesień, październik, listopad, tak podejrzewam. No ale e, informacja jest już konkretna. Nie wiem, widziałeś te takie zapowiedzi? Mhm, trzy, nie wyglądało. E, mówię o tych instagramowych konkretnie, bo e, o trailerze zdaje się coś wspominaliśmy poprzednim razem. Albo i nie? Tak, wspominaliśmy. Było, było. E, natomiast te takie krótkie teaserki z Instagrama one są tak dziwne, ale jednocześnie tak pobudzające wyobraźnie i, i chęć obejrzenia tego serialu, że, że jestem, jestem jak najbardziej ciekaw. Przy czym z tym HBO to tak teraz można powiedzieć e, jeszcze do niedawna z, z automatu HBO to było plus 10 do zainteresowania danym serialem. No ale po finałowym sezonie Gry o Tron wyszedł Czarnobyl. Wyszedł Czarnobyl i właśnie dlatego mówię, mówię, że z jednej strony ten Czarnobyl, kurczę, fajny, fajny, naprawdę bardzo fajny serial, ale wciąż, kurczę, wiesz, z tyłu głowy jest ten, jest ta gra o tron i ten finał, który był taki rozczarowujący. Rozczarowujące jest to, że oni zgłosili ich do najlepszych scenarzystów w nagrodzie tam. Zatkało kakao. <krym> to co, przejdziemy jak, może do komiksików. Jak, wy, jak wygrają, to będzie przypało. O, to tak, przejdźmy do komiksów, bo... Jest, e, to... ich, jest ich trochę dzisiaj i ja powiem szczerze, zanim przejdziemy już do komiksów tak dokładnie, to m, powiem ci tak, że miałem olbrzymi problem z tym co wrzucić do dzisiejszego odcinka ze swojej strony, bo chciałem o tak wielu rzeczach opowiedzieć, które mi się ostatnio fajnie czytało, że no, czy była ostra selekcja, więc tak szy szybciutko, szybki przelot, Trzeci tom Wasucha segmentu, mm -hmm. pierwszy tom Prometei segmentu, mm -hmm. Abrella Academy z Kabumu, mm -hmm. bardzo fajne, wszystkie trzy i jak tylko damy radę, to znaczy jak tylko dam radę, jakoś czasowo przez najbliższe dwa tygodnie nie wpadną mi w łapy jakieś inne fajniejsze, że jeszcze fajniejsze rzeczy to to będzie omawiane w następnym odcinku. A dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy rzecz, którą o której już trzy razy mogliśmy wspomnieć. Tak, i jest. Miesiąc, dwa miesiące temu, czy miesiące temu. I. czwarty numer. Tak jest. E, wspaniałej publikacji jaką jest Doompipe. Tak jest. E, trafił w nasze cyfrowe łapy. Tak jest. I trafił w nasze fizyczne łapy, mamy prawdopodobnie nadzieję. na Szlamfeście. E, I co jest super, znowu mamy dwa komiksy, e, i mamy też komiksowy debiut, można powiedzieć. Ponieważ oprócz komiksu Henryka, pojawia się ten komiks Henryka, nazywa się Ciemno. Scenariusz i rysunki Henryk. Natomiast mamy też komiks narysowany, właściwie zrobiony przez Krzysztofa Nowaka. Znanego jako Pan Nowak. Będzie zaznaczony w opisie, to możecie sobie zobaczyć, bo naprawdę świetna praca. Absolwent katowickiego ASP, więc... trzeba oznaczyć, no. Dokładnie. I co? Jest? Jest bardzo fajnie. Oba komiksy mi się bardzo podobały. Jak u ciebie było? U mnie ciemno, Henryka, bardzo, bardzo mi się podobało. Natomiast praca mojego imiennika i posiadacza twojego nazwiska. Twojego nie... nazwiska? Tak, nie to, tak. To, to, to nie jest. To nie jest tak, że my to my wykonaliśmy fuzję i zrobiliśmy ten komiks. Nie był zły. Mhm. Ale oczekiwałem czegoś, czegoś bardziej takiego kopiącego zadek. Tutaj muszę powiedzieć, że... Oczekiwałeś czegoś więcej, bo było w Dumpajpie? czy...? Tak, tak, tak. Te po, poprzednie trzy zeszyty wydaje mi się, że troszeczkę lepsze. Mhm. Ale wciąż jest fajnie. No to tu, o, tu, tu, w końcu, bo to się nie zdarza tak często, jak, my, jak myśleliśmy na początku, że będzie się zdarzać. Mianowicie mhm. się nie zgadzam. Ojej. Z Tobą. Znaczy, e, tutaj komiks Krzysztofa Nowaka bardzo mi się podobał. Bardzo mi się e, podobała ta stylistyka, e, kolory, które były użyte, czy chociażby to, co jest, e, możecie sobie na Facebooku zobaczyć w e, takiej planszy zapowiadającej ten komiks. Jest też na Instagramie. Jest też na Instagramie. E, bardzo mi się podoba e, to, że ten pierwszy plan jest najważniejszy, kiedy ta postać leży na łóżku. Natomiast tło jest tak zrobione, że wiesz, co tam jest, natomiast hmm. e, jest zarysowane. To jest chyba na, na najlepsze określenie, jakie tutaj okay. mogę znaleźć. E, miny tych postaci, które się tam pokazują, są super. E, to, że wygląda czasem jak zajawka jakiejś takiej dobrej, klasycznej gry, która miała wprowadzić nową jakby rzeczywistość. E, te samochody, które się tam... Znaczy pojazdy, to jest chyba lepsze określenie. Hmm które się tam pojawiały, ten motyw cały czas trąbki, który, który się przewija, bardzo, bardzo mi się podobał. Natomiast w przypadku komiksu... To ja, to ja może się wtrącę, żeby no, no, no. się wytłumaczyć. Graficznie ten komiks jest naprawdę spoko. Mhm. To, co mi się nie do końca podobało, bo nie powiem, że mi się nie podobało, tylko po prostu mnie to nie, nie przekonało, to jest nawet to, co ty powiedziałeś, że ta, historyk, ta historia historia e ona wygląda jak zajawka czegoś. A Doom Pipe mnie w tych trzech poprzednich numerach i częściowo w pierwszej części numeru czwartego przyzwyczaił mnie do tego, że są to historie, które są kompletne na ośmiu stronach. A tutaj tak mi się właśnie odnosiłem takie wrażenie, że to jest część pierwsza. Jakiś A, dłuższy, że że jakiś pro, prolog filmu tak, jaki, akcji z lat 80. Jakieś dłuższej historii. Rezum A może jest. Ja tutaj, ja, ja tutaj nie, nie ukrywam, że to, co powiedziałeś o wersji graficznej jest naprawdę ja, ja się z tym zgadzam. To nie jest tak, że się nie zgadzamy totalnie, bo mm -hmm. rysunkowo jest super. Po prostu fabularnie nie, nie porwało e, używane słownictwo, które tutaj jest takie dość charakterystyczne. Nie, nie wiem do końca czemu miało służyć. A mi się bardzo podobało. Znaczy, znaczy, taki, znaczy, wiesz, jakby osobny klimat wprowadzał znaczy, Tak, mm. no jak się czyta kur zapiał, to, to, to nie, nie, nie jest często spotykane. W w komiksach, czy kurdebele, gdzie ja jestem, to tak ty typowy tekst z lobosemików, nie? Coś w ten, ten seń. No tak, generalnie fajne teksty, tylko no, nie do końca wiem w sumie po co one tam są takie, jakie są. I też po prostu no, nie, nie, nie przekonało mnie to tak, jak, jak pierwsza historia w tym zeszycie, jak, jak to, co się pokazywało w trzech poprzednich. Przy czym cały czas podkreślam, że nie mówię, że to jest złe w jakimś, jakimś stopniu, tylko po prostu nie urwało aż tak mi, u mnie, przepraszam, zdarza, <śmiech> zdarza się, no. <śmiech> Przepraszam, że coś ci nie do końca zasiadło, nie jest chyba najgłupszym rzeczą jaką można e, zrobić. Ja bawię się bardzo dobrze. E, Powiedz mi jeszcze parę słów może tylko znaczy, o nie, no, wiesz, po prostu się, e, ciemno Henryka. Już trochę się boję, że zaraz gdzieś się dowiem, że jestem jakimś lewakiem i się nie znam. Czy znaczy jesteś lewakiem, no, tak, no, no ale, co ale to, to rzeczy. E, ktoś by pewnie coś znalazł. E, także, co powiesz o ciemno w takim razie? No ciemno jest niezmiennie bardzo fajną rzeczą, którą Henryk robi. Ja, mi, mega mi się podoba to, że No tak jak wspominaliśmy przy, przy trzecim Zreszycie Doompipe, że t, Na ośmiu stronach stworzyć taką Historię, która ma początek, środek Koniec, ma jakiś sens, ma jakieś przesłanie Nawet, to jest, to jest moim Zdaniem sztuka, tym bardziej większa Sztuka jak trzaska się te kolejne Doompipe z taką częstotliwością, zrobić trzy, trzy, no już cztery Naprawdę fajne bardzo, bardzo dobrze narysowane, napisane historie, w ile w parę, w parę tygodni tak na dużą sprawę. No to jest, to jest, moim zdaniem, bardzo duże osiągnięcie, i bardzo żałuję, że nie będę na szlamfeście, to bym być może z autorem przy okazji porozmawiał, jak bardzo lubię te jego, mm -hmm. jego komiksy. No i. Nie mam absolutnie nic do, do, do, do zarzucenia tej historii. Bardzo mi się podoba graficznie, bardzo mi się podoba pomysł, to, że mm, ko, zapewne też ci się to rzuciło w oczy, że obie historie z tego zeszytu Doom Pipe'u się skupiają wokół pojazdów. Mhm. I, I bardzo mi się to też podoba właśnie, jak to jest narysowane, jak to jest, no, no tutaj absolutnie wszystko mi się podoba, co, co jest na tych ośmiu stronach. Nie, nie wiem, czy powinienem to jakoś bardziej rozwijać, bo po prostu to by były same ochy i achy. A... Znaczy to, to, ogólnie to, nad Doom to... są ochy i achy, bo to, to, jest, to jest coś I... wspaniałego. Tak, i na... po prostu mam takie wrażenie, że musiałbym powiedzieć dokładnie to samo, co przy numerze trzecim, przy numerze drugim, przy Mogę numerze wyciąć. pierwszym. Tak, Wytnij, wytni, klej. powtarzam się w ogóle. nie. I e, po raz kolejny... Hmm. Jest dostarczona wspaniała e, okładka. W, te, no, no, wspaniała okładka to, to jest już chyba standardzik, można mhm. powiedzieć. E, wygląda jak, jak, to znaczy na początku, szczerze mówiąc, jak popatrzyłem, zanim rozkminiłem, że to jest w ogóle skasowane auto. E, myślałem, że chociażby na tym, co Doom Pipe teraz ma jako swoje zdjęcie w tle, mhm. że to jest jakiś mega futurystyczny bud Kanie Westa że to jest podeszła i tak mm. dalej. Okej. Okay. Natomiast później dopiero ten, wiesz, dym i cała reszta e, rozkminiłem samochód. Mm. E, ale tak to jest, jak jest się idiotą. Mm. No, to, to się zdarza. <grym> Wiem po sobie. E, świetna okładka. E, no czekam, czekam na papier. Jeszcze... Ca cały czas mi się też podoba to, że nie ma numerków na okładce, które mogłyby sugerować, że jest to czwarta część czegoś, bo po każdy zeszyt z Doom można sięgnąć Niezależnie mhm. od, od poprzednich, można je czytać w najróżniejszej kombinacji, w jakiej tylko się podoba i to też jest fajne, że, że jest to jakoś w jakiś sposób uwzględnione na, na okładce. Jak najbardziej. Świetna rzecz. Po tak raz jest. kolejny, jeśli macie okazję. One się chyba pojawiły na Gildii, tak mi się wydawało. Coś mi mignęło. Zaraz, zaraz to sprawdzimy. No na pewno będą na, e, na szlamfeście, ale jako, że... E, po, już będzie poszła, na fejdzie, gdy, gdy będziecie słuchać tego odcinka, no to ten nie będę mówił, żeby, żeby jechać do Gdańska natomiast no, jak tylko da się zdobyć te, te zeszyty, najlepiej bezpośrednio u autorów, wtedy się pomija pośrednio no i so, so, są na gildii, znaczy jedynki, dwójki oczywiście nie ma mhm. e, trójka jest dostępność 24H a czwóreczka dostępność za 9 dni Hmm, ale jakaś dostępność będzie. Niemniej i tak uważam, że naj, naj, najfajniej, naj, najrozsądniej byłoby pośrednika pominąć i bezpośrednio od autorów. No Zawsze najlepiej u autorów. Jeśli jedzicie na komiksowe e, spędy, to, to tam na pewno możecie e, spotkać i mieć możliwość e, zakupu. Na komiksowej w Warszawie też było, ale z tego co pamiętam tylko w piątek. No bo mnie nie było. <śmiech> Bo I, się, się rozmawiał do soboty. Tak, tak, tak. No to to inna sprawa. Mm. E, więc warto wspierać zwłaszcza tak świetne inicjatywy jak, jak Doom Pipe. Tak jest. Natomiast co? Teraz przejdziemy do innych komiksików. Ja tutaj mam trzy. Ty też masz trzy. Będziemy się wymieniać e, e, kolejnością. Ale ja sobie dobrałem dzisiejsze trzy komiksy na zasadzie takiej samej jak dwa tygodnie temu. Czyli jedna rzecz z USA, jedna rzecz z Europy i jedna rzecz z, z Azji. Zacznę od tej rzeczy amerykańskiej. I tutaj, tak jak już wspomniałem wcześniej, no strasznie długo się wahałem, czy, czy dać to, o czym zaraz będę mówił, czy Promete, czy, czy inne wspomniane wcześniej komiksy, ale jednak padło ostatecznie na kryminala. Nie dlatego, że jest to wznowienie z imidzu, a Imidż jest najfajniejszy i trzeba o tym wspominać, tylko dlatego, że jest to no, nierozsądnie dobry komiks. To je, Jako taką ciekawostkę do, do ciebie, e, wiem, że nie, nie siedzisz w tych miejscach w internecie komiksowych, w których ja siedzę. Wyobraź sobie, że w pewnych kręgach internetu mrocznych ta biała kreseczka tutaj, spójrz na mnie jak do ciebie mówię, mm -hmm. ta biała kreseczka tutaj była strasznie mocno krytykowana za sam fakt swojego istnienia, że jest biała. Nie, nie, nie ma to oczywiście żadnego podłoża e, prawda, e, e, a, koloru a, skóry. te litery było... w kryminalu nie są białe? To nie jest ten sam kolor? Różni się? No to nie, no to, to jest ten sam kolor. Tylko no to w czym po, problem? Po, no, że, że jest biała, że nie jest czarna, nie? że na grzbiecie też jest biała, a nie jest no akurat czarna. Akurat na grzbiecie jest super. No, no ale cóż, ja to, to po prostu jako taka ciekawostka. No, ale jak już powiedziałem, kryminal, wydawnictwo Mucha Comics. Mamy dwa tomy w jednym tomie. Powiększona, twarda powiększony format, twarda oprawa, cena okładkowa 110 zł. Tutaj, przy ok tutaj od razu powiem, że wydaje mi się, że ostatnio Mucha Komiks trochę dźwiga ceny swoich, swoich pozycji, no ale y za tak wypasioną rzecz cena okładkowa 110 zł, tam nie wiem, pewnie coś około 80 zł na sklepie Muchy czy innych y internetowych przybytkach z komiksami, y taka cena gdzieś tam powinna krążyć. Kryminal, tom pierwszy, zbiera e, oryginalne tomy Tchórz i Lowless. Tutaj od razu powiem, że Lowless to nie jest nieprzetłumaczony tytuł z jakiegoś powodu i trzeba po, po wydawnictwie Mucha za to jechać. To jest po prostu nazwisko bohatera tej drugiej historii. No i tak, Tchórz jest to opowieść o napadzie, który przybiera dość nieoczekiwany obrót, a główny bohater, ten tytułowy Tchórz, po prostu on zasłynął e, w przestępczym półświatku jako człowiek, który zawsze ma plan. Taki, żeby jemu udało się uciec. I opowieść, opowieść skupia się na tym, że pomimo tego, iż już od dłuższego czasu nie, nie bierze udziału w kolejnych skokach, jednak przychodzi taki dzień, w którym musi złamać swoje zasady. No i z powodów różnych problemów osobistych zgadza się na udział w kolejnej akcji. Akcja nie do końca idzie tak, jak iść powinna, ale o tym to już przeczytacie, jeżeli sięgniecie po, po ten komiks. Natomiast Lowless to jest historia braterskiej miłości, ale też nienawiści. Mianowicie główny bohater Tracy Lowless wraca po wielu latach spędzonych na wojnie do domu i chce się dowiedzieć, w jakich okolicznościach zginął jego brat. Tutaj nie będę więcej mówił o fabułach obydwóch tych historii. Powiem o tym, za co pokochałem kryminala już parę lat temu, a teraz tylko mi się to przypomniało. E, tutaj też wspomnę, jako ciekawostkę, nie każdy o tym wie, Kryminal oryginalnie ukazywał się w Marvelu. E, tam Ed Brubaker miał przez jakiś czas swoje takie, autor, swój taki autorski zakątek. Tam się ukazał właśnie Kryminal, tam się ukazało e, Incognito, zdaje się. I generalnie pa, e, fa, fajne, fajne rzeczy są... E, te, oba te tytuły to są bardzo fajne rzeczy. Kryminal przez wiele, wiele lat był chyba na w ścisłym gronie takich komiksów często wymienianych, że o to by się mogło ukazać w Polsce. No i w końcu mamy. Ja naprawdę bardzo mocno zazdroszczę osobom, które po kryminala sięgają po raz pierwszy. Mieliśmy już Zabij albo Zgin, mieliśmy już zaćmienie, mieliśmy już, jak to się tam nazywało, fatal tego duetu. Przed nami premiera Wszyscy moi her herosi są punami, tak to chyba się będzie nazywało po polsku ale Kryminal jest tym zdecydowanie najlepszym komiksem. Ed, Ed Brubaker i Sean Phillips to jest taki duet, który jeszcze złego komiksu nie zrobił. Co najwyżej nie aż tak dobry, jak wszyscy by oczekiwali. Tak, takie przynajmniej mam, taką przynajmniej mam opinię o um, zabi albo zginie, ale z tego co wiem wiele, wiele osób się ze mną nie zgodzi, nie zgodzi w tym przypadku. Ale Kryminal przy to jest taka rzecz, do której ja absolutnie nie, nie, nie jestem w stanie, choćbym nie wiem jak bardzo chciał się w jakikolwiek sposób przyczepić. Obie historie, które mamy w pierwszym tomie wydania od Muchy one jeszcze nie są najlepsze. To co jest najlepsze w kryminalu, zapewniam, jest jeszcze przed nami, ale i tak już tutaj jest postawiony bardzo wysoki poziom, przedstawiony bardzo wysoki poziom tego, co Brubaker potrafił napisać, potrafi napisać, a Sean Phillips brawurowo narysować. Bardzo mi się podoba konstrukcja tego świata. Mamy, jak już wspomniałem, dwa tomy w jednym tomie. I widzimy już, mamy pierwsze takie przebłyski tego, że postacie na przykład drugoplanowe z jednej historii w kolejnej historii mogą już być pierwszoplanowymi, ale to nie jest tak, że jedno jest kontynuacją drugiego, tylko po prostu wydarzenia są gdzieś tam wspomniane gdzieś tam po prostu ktoś tam na siebie wpadnie, na ulicy to nie jest tak, że to jest jedno wielkie, jedna wielka, długa historia, którą trzeba śledzić i wiedzieć, co się działo 50 zeszytów temu, tylko po prostu każda kolejna historia dzieje się mniej więcej w tym samym miejscu, w tych samych okolicach i dzięki temu dostajemy obraz takiego żywego świata, bardzo fajnie skonstruowanego, pełnego bardzo ciekawych oso osobistości. Tutaj zarówno główny bohater pierwszej historii, jak i, jak i drugiej historii są kompletnie od siebie różni, ale Brubaker świetnie ich prowadzi, świetnie ich przedstawia. I to nie jest ta, I pomimo tego, że wiemy, iż mamy do czynienia z osobami, którym kibicować się teoretycznie nie powinno, bo tutaj jest e, złodziej e, specjalizujący się w napadach, e, jest facet, który bardzo lekką ręką jest w stanie pociągnąć za spust i pozbawić kogoś życia, więc to nie są wzory do naśladowania, ale są to osoby, które są postacie, które są tak dobrze nakreślone i wydarzenia, w których biorą udział są tak fajnie zarysowane, są pełne zwrotów akcji, dość niespodziewanych, bo często jest w komiksach amerykańskich tak, że przewracasz stronę za stroną i już w pewnym momencie wiesz, że coś się zaraz wydarzy i nawet z dużą pewnością idzie, idzie, przewi idzie przewidzieć, co dokładnie. Tutaj w kryminalu by było mnóstwo takich momentów, w których gdybym czytał ten komiks pierwszy raz, to byłoby takie, o. i to jest dobre. A teraz po prostu miałem tylko albo jaż aż możliwość przypomnienia sobie tego, jakie, o, to było dobre. <coughs> Dlatego, tak jak wspomniałem, no naprawdę zazdroszczę osobom, które sięgną po kryminala pierwszy raz. Jeśli chodzi o rysunki, no Sean Phillips to jest Artysta, którego no, mieliśmy już parę razy okazję poznać w, na polskim rynku, przeczytać się, obejrzeć rysowane przez niego komiksy. I tutaj myślę, że niczym szczególnie nie zaskoczy, a to oznacza, że warstwa graficzna kry, pierwszego tomu Kryminala jest po prostu na wysokim, fajnym poziomie. Tutaj e, troszeczkę mi brakuje, e, sobie dokładnie sprawdzę, e, kolory w Kryminalu robi Val Staples. I tutaj powiem szczerze, że bardzo mi brakuje Elizabeth Braid Braidweiser, która przy tych nowszych projektach współpracuje z Brubakerem i Philipsem. Natomiast i tak jest nieźle, jeśli chodzi o kolorystykę. Nie, nie, nie można powiedzieć, że Staples tutaj jakoś, jakąś złą robotę, czy tak, taką tak taśmową wręcz odwalił. Jest, jest, nieźle, jest naprawdę nieźle pod każdym względem, jeśli chodzi o warstwę graficzną. I tak podsumowując kryminala dosłownie w dwóch zdaniach, to powiedziałbym tak, że jest to bardzo dobrze narysowany, świetnie napisany komiks kryminalny, który naprawdę jeżeli czujecie te klimaty, jeżeli podobało wam się chociaż trochę to, co Brubaker pokazał w Killer or We Killed, czyli w Zabij albo zginąć od Non Stop Comics, to decyzja o sięgnięciu po kryminala powinna być po prostu automatyczna, bo już teraz powinniście klikać kup teraz, gdziekolwiek kupujecie bo jak najbardziej jest to komiks wart każdej złotówki, którą na niego wydacie. Tak jak już wspomniałem, jest tutaj dużo dużo czytania, bo d dwa, tomy, y dwa tomy oryginalne w wydaniu od Muchy znalazły się. Y I no, no zdecydowanie warto dać temu szansę. Jak dla mnie jedna z zdecydowanie lepszych pozycji, które przeczytałem w ostatnim czasie i kto wie, czy w grudniowym podsumowaniu roku jeszcze... O kryminalu nie wspomnę. Była Ameryka Północna, teraz przechodzimy do Południowej. Tak, przechodzimy do Ameryki Południowej po raz kolejny dzięki wydawnictwu Mandioka. Mam w rękach Olimpio Tropical autorstwa André Diniza i Laudo Ferreira. I jest to komiks o faweli po raz kolejny. Zupełnie inaczej pokazujący ją niż pokazywała fawela w kadrze. Nadal super interesujący, i już właściwie od, od samej okładki jest mega brazylijski, znaczy jest mega no tak, brazylijski klimat. Pomijając oczywiście tą fawelę, która. Która wygląda to jak wulkan, który zaraz wybuchnie. No jak właśnie jak i jest, to jest, to jest, to jest, no. Pnie się do góry, ale chciałbym zwrócić uwagę na czcionkę którą jest napisany tytuł Olimpia Tropical. I oczywiście tu wychodzi moja nieznajomość języków, za co bardzo e, przepraszam. Natomiast w Brazylii jest taki e, nurt, jego przedstawiciele nazywają się, jeśli nie przekręcam, Picadores. I to są ludzie, którzy piszą e, napisy m, w różnych często niedostępnych miejscach, na przykład wzdłuż całych budynków, takie wielkie i to jest właśnie czcionka, wydaje mi się, że jak najbardziej e, zbliżona do tego. E, rzecz znienawidzona e, przez policję w Brazylii i ogólnie z tego co wiem nielegalna, odróżniana od graffiti. E, trochę jak nasze tagi, ale e, one mają tutaj dodatkowe podłoże właśnie z ze slumsów mm. brazylijskich. Jest świetny dokument o tym, jeśli ktoś chciałby się zainteresować. Dokument się nazywa właśnie Picadores i opowiada o ludziach, którzy robią te napisy, to warto, warto się zapoznać. A jako, że przed chwilą Andrzej pokazał do mikrofonu kilka zdjęć z Google, to mu, muszę powiedzieć, że no, na, naprawdę nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale, ale no, zainteresowali no i fajnie. Rób to, rób to dalej teraz, no bo Olympia Tropical jeszcze przede mną. E, tak, i Olympia Tropical e, jest, jest super. To, że tutaj mamy innego rysownika, bo właśnie Laudo Ferreira e, zajmuje się e, rysunkami, więc cały czas jakby klimat i sposób opowieści, które świetnie potrafi robić André Dinis, wzbogacony przez zupełnie inne rysunki niż te, które mieliśmy w, w faweli w kadrze, bardziej takie... Yy kreskówkowe, Bra brakło mi, mi tego słowa. I cała kreskówkowość wydaje mi się, że potrafi... Mm, jakby to określić? Cały ten brud e, i e, skomplikowanie, które wynika z życia, z faweli i z tego, jak łatwo jest tam zginąć. I... to, że ludzie są ubierani w opony i podpalani, jeśli zrobią coś, czego nie powinni, to kreskówkowość potrafi to trochę osłabić. W sensie nie osłabić. Może łatwiej zmiękczyć. jest to przyswoić. Zmiękczyć. Zmi zmiękczyć? No. Znaczy, bo to nie jest zmiękczone, ale dla mózgu jest chyba, wydaje mi się, że łatwiej przyswajalne. Tak samo jak komiks o Irenie, narysowany w ten sposób, jest zdecydowanie łatwiejszy niż jakby miał być fotorealistyczny. Znaczy łatwiejszy to też. Nie chodzi tak stricte o łatwiejszy. Zresztą bardziej my się, przyswajalnie? Myślę, że, my się Z, że wszyscy zrozumieją. Tak. tak, dokładnie. A fakt, że y, czasem wśród tych bardzo kreskówkowych rysunków jest taka bardzo ważna sekwencja snów głównego bohatera, y, pojawiają się takie bardziej realistyczne rysunki, czy bardziej realistyczne postacie, y, to też y, świetnie pokazuje y, te właśnie różnice, że nawet jeśli to jest wplecione w regularne y, kadry, y, to bardzo łatwo jest odróżnić to, co jest snem, od tego, co nie jest snem. Plus przez same sny, manifestacja tych właśnie olimpijskich stworzeń, można powiedzieć. Eee, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Mm, bardzo dobrze pokazana mm, hmm, szarość tego miejsca. I nie chodzi o to, że jest smutno, tylko chodzi o to, że... Eee, że dużo rzeczy jest moralnie względnych, prawda? Że... To, co dla nas jest złe, dla kogoś, mm, dla kogoś może nie być do końca złe w jego pozycji. Nie? Tak samo jak jest e, z kłusownictwem w Afryce. Mimo, że jestem oczywiście wielkim wrogiem kłusownictwa i nie szanuję, a to jakby powodem kłusownictwa są ludzie, którzy kupują te rzeczy, a nie ludzie, którzy, którzy polują. I to, to jest chyba największy problem i dlatego nie da się z tym do końca walczyć. Jak masz wybór... E, Polować na coś albo umrzeć yy, z głodu, bez yy, wsparcia dla rodziny i tak dalej, to ktoś prędzej czy później zacznie polować, nie? Yy. Ale wracając <grywa> do, do tematu komiksu, zanim wejdziemy w socjologiczną yy, analizę zła na świecie. Yy. Bardzo fajna historia o... Yy, Biuce, Biuka? Chyba się główna postać nazywa jest kulawym chłopakiem. Kulawy to jest słowo obraźliwe. W dzisiejszych czasach pewnie tak. No nie, nie jest w pełni sprawne. Chodzi, chodzi o lasca i cały czas jakby... Um, chciałby być kimś ważnym w faweli. Chciałby być jednym z tych handlarzy, którzy, którzy rządzą wszystkim w końcu zbliża się jakby do tego do tego środowiska. Co się dzieje dalej to polecam wam dowiedzieć się już bezpośrednio z komiksu, bo jest naprawdę, naprawdę świetny i e, przeczytałem go już dwa razy i to tak zaraz po sobie, <grym> można powiedzieć. E, bo to, to jest kolejna, kolejna świetna historia pokazująca, że y, jakby wśród i to odniesienie do Olimpu, jeśli sobie interpretujemy cały komiks, właśnie myśląc o tym, o jakby strukturze Olimpu, że na górze są ci bogowie. I tutaj tak jest właśnie podobnie, że tam na górze to były te osoby już zajmujące się bezpośrednio handlem narkotykami na faweli, czyli te najbogatsze mające najwięcej do powiedzenia. Wejście na tą górę jest jakby celem. Ale komiks trochę rozważa, czy, czy warto czegoś takiego podjąć. Daje do myślenia, jest świetnie narysowany. Jest bardzo fajna historia i po raz kolejny pokazująca, że właśnie zdarzenia opierające się, jakby nie patrzeć głównie na narkotykach, czy tam przemocy tutaj, które dla wielu mogłyby być taką hollywoodzką zajawką kiepskiego filmu. A tutaj są przedstawione bardzo, bardzo ludzko. I ten sposób narracji, ten sposób opowiadania to jest coś niesamowitego. I kolejny świetny komiks, który Mandioka przedstawiła w tym kraju. I szczerze mam nadzieję, że wyprzeda się tak samo jak wyprzedała się Fawela w kadrze. Tak do, dołożyłem do tego swój, swój, bardzo swoje, swoje grosiki. Natomiast może jeszcze powiemy, że w tym, w tymże komiksie znalazłeś pewną zakładeczkę? Tak, w tym komiksie znalazłem peł, pewną zakładeczkę i tutaj możemy się dowiedzieć, że w lipcu, znaczy zręcznie wypisana, więc mam nadzieję, że tak, <ścoughs> to, tak miało być. W okolicy 15 lipca skazaniec 666, a w okolicach tak naprawdę festiwalu w Łodzi. Pojawi się 9 godzin i być może coś pojawi się jeszcze pod koniec października. Tak, no skazaniec 666 z tego co widziałem. O, to, to wygląda tak bajecznie. Tak, to jest kozak i to, to jest mm, rzecz do sprawdzenia. No jak wszystko od Mandioki, to też jest wydawnictwo, które ani razu nie puściło słabego komiksu. No, no, no, no nie, no, ewidentnie nie. I to w bardzo różnych klimatach. O, bo, bo wiesz, na przykład Olimpio Tropical, jeśli miałbym tak porównać, jest takim e, pomostem pomiędzy fawelą w kadrze, która jest e, no jest cudownym komiksem, jednym, jednym z fajniejszych, m, jakie miałem okazję czytać i coś, czego na pewno się spółki nigdy nie pozbędę. To Olimpio Tropical jest e, z taką lekką domieszką barasów. W sensie mamy, mamy akcję, mamy trochę jakiegoś y, humoru i tak dalej. I bardzo zaawansowaną y, moralną opowieść. Jak tam dane tegoż komiksu? Miękka okładka, cena? Miękka okładka, y, bez złotówki 50 zł. Warto? Jo Jasne, jasne. Dobrze. No Skrzydełka, więc... jeśli to kogoś interesuje. O, no. to jest ilustracja pod skrzydełkę. Co ty tak. warto. Jesz jeszcze zaraz znajdziesz jakąś mapę. O, jakby była mapa. Dobrze. Więc była Ameryka Północna, była Ameryka Południowa, więc prze przenosimy się na moment do Azji, a później już będzie trzy, ry trzy szały z Europy. E Opowiem o moich, o, o moich lesbijskich doświadczeniach w walce z samotnością i to jest tytuł tejże mangi Od studia i od Cena okładkowa od razu dopowiem 34,99 zł Twarda okładka z obwolutą. Jest to taka manga, która jest w większym formacie niż standardowe Przy czym pewnie osoby, które siedzą mocno w mangach mi powiedzą, że nie ma czegoś takiego jak standardowy format Chodzi mi po prostu, że jest to większe od Dragon Ball'a. I to jest takie porównanie dla, jak dla mnie. Bo z mangami do czynienia mam ostatnio rzadko, ale staram się z tego wychodzić. Skąd pomysł w ogóle na sięgnięcie po tą mangę? Mianowicie na jednej z grup internetowych na Facebooku pojawiła się pewna osoba, która od czasu do czasu zaczęła polecać mangi, a ponieważ no, jest to taka gałąź, Komiksików, która dla mnie jest nieodgadniona to staram się y, czytać te teksty i y, ewentualnie się interesować danymi tytułami przy czym nie ukrywam, że fakt, iż jest to jedno to mówka przemówił do mnie zdecydowanie najmocniej główną bohaterką tegoż komiksu jest Nagata Kabi która jest też jednocześnie autorką y, całej, hi, całej historii y, jest to autobiograficzna opowieść o tym jak y, autorka tej mangi skończyła liceum i popadła w głęboką depresję, ponieważ nie była w stanie sobie poradzić z dorosłym życiem i to nie z powodu takiego, że jak to standardowo mamy w, te, w tego typu opowieściach, miała ciężkie dzieciństwo nie wiem, rodzice ją tłukli albo nie wiem, rodzice się rozeszli, coś ten desen, nie, tutaj mamy przykład osoby, która po prostu nie poradziła sobie z dorosłością, mając kochającą w miarę normalną rodzinę a problem tak naprawdę siedział cały czas w niej i bardzo mi się właśnie już, już na wstępie podobało to, że mamy tutaj opis e, osoby, która coraz mocniej popada właśnie w tak mocno niszczącą chorobę e, chorobę, przypadłości, jaką jest depresja mając na, tak naprawdę i przyjaciół i rodzinę i całkiem niezłe życie, które koniec końców zaczyna się może nie walić, ale przeciekać przez palce. I sposobem na wyjście z tego problemu okazało się być skorzystanie z usług agencji towarzyskiej dla lesbijek. Główna bohaterka tutaj do pewnego momentu podkreśla to, że do, zdaje się, 28 roku życia sfera seksualności praktycznie w ogóle jej nie dotyczyła, nie, nie była tym jakoś mocno zainteresowana i Dopiero pomysł, w którym moment, w którym narodził się pomysł, właśnie na taką wizytę, a także to, co działo się później, i tutaj już nie będę dokładnie opowiadał, co, co znajdzie się w tej mandze, sprawiło, że autorce udało się odnaleźć na nowo siebie, pogodzić się z sobą i dzięki temu też ruszyć mocniej do przodu. Bardzo mi się podobało w tej mandze to, że z jednej strony, i tutaj odwołam się też do tego, co powiedziałeś o w warstwie graficznej Olimpio Tropical. Z jednej strony mamy tutaj opowieść, która jest jak najbardziej poważna, poruszająca ważne, istotne problemy, które mogą spokojnie dotknąć każdego z nas. Z drugiej strony jest ona narysowana w takim mangowym oczywiście stylu, ale takim bardzo jakby to powiedzieć manga trochę wygląda tak jakby była skierowana do dużo młodszego czytelnika niż w istocie jest. O, tak, tak bym to ujął. Jest to... Mm, Manga, która właśnie tro, trochę mnie zdziwiła tym, jak, jak autorka podeszła do um, warstwy graficznej, przy czym cały czas tutaj trzeba podkreślać, że um, dla mnie większość mangi i tak jest narysowana praktycznie tak samo, więc tutaj nie będę się jakoś szczególnie mocno wypowiadał na temat, och, tam maestrii stylu czy coś w ten desej, bo kompletnie się w przypadku manga na tym nie znam, ale zdziwiło mnie to, jak manga się prezentuje i, i to, jak... Mm, Lekko i można powiedzieć łatwo łatwostrawnie przedstawia problem, który porusza. To nie jest tytuł, który miałby za cel w jakiś sposób, nie wiem, wpędzić nas e, w depresję, opowiadając o tym, jak z depresji wyjść, bo to nie, nie o to tutaj chodzi. Tutaj e, ten cały problem, który tak jak wspomniałem cały czas jest bardzo istotny i warto o nim mówić, jest poruszony w, poruszony w taki sposób, że spokojnie można przyjąć na klatę to, co tutaj jest, jest pokazane i o, o, omówione, jednocześnie daje autorka liczne momenty, w których można się zastanowić nad tym, czy aby faktycznie w naszym życiu, oczywiście z wyłączeniem wizyt w agencjach towarzyskich, nie powinno się zadzieć coś, co mogłoby z jakiegoś lekkiego letargu zastoju, coś w ten deseń na, ruszyć, bo jeśli tak się nie stanie to i my, my możemy mieć jakieś problemy. Bardzo mi się też podobało to, że właśnie autorka tutaj nie zrzuca na nikogo winę ze swoich z, z wydarzeń, które e, dotknęły ją w życiu, tylko no też otwarcie no, no tak jak wspomniałem, no, nie, nie obwinia nikogo poza sobą, co jest bardzo e, szczerym, ważnym wyznaniem i pokazuje właśnie też to, o czym wspomniałem wcześniej, że osoba, która ma w życiu jakieś bardzo mocne problemy, wcale nie musi wywodzić się z jakichś prawda, patologicznych rejonów, mieć jakieś ciężkie przeżycia życiowe wcześniejsze, być nie wiem wykorzystywana seksualnie i wiele różnych innych powodów, które można tutaj stawić. Depresja jest rzeczą, która może dotknąć dosłownie każdego w najróżniejszych e okolicznościach przyrody i też wydaje mi się, że dzięki temu ta publikacja jest tak ważna że warto o niej wspomnieć, warto, warto ją polecić, nawet jeżeli nie jesteście przekonani do, do czytania mang, bo wiem, że w Polsce istnieje podział na komiksy i mangi i te mangi są haha takie śmieszne, a mangowcy mówią to samo, tylko że o komiksiarzach jeżeli macie jakieś opory przed sięgnięciem po mangi to moje lesbijskie doświadczenia w walce z samotnością od studia JG nie powinny być tym tytułem, na którym machniecie ręką ze względu na to, że manga pewnie jakieś głupoty. Naprawdę bardzo fajnie napisana, ciekawie narysowana, poruszająca istotne, istotne wątki. Opowieść, która jest w jednym tomie, ale z tego co słyszałem, pojawiła się jakaś kontynuacja, przy czym absolutnie nie wydaje mi się, że żeby ten komiks traktować jako coś, co jest pierwszą częścią czegoś. Wydaje mi się, że spokojnie można powiedzieć, że jest to zamknięta historia, więc nie, nie wpierniczycie się kupując, w, kupując tą mangę w jakąś epopeję na 150 tomów. Ile miał tomów One Piece? Ktoś wie w ogóle? A chyba się nie skończył jeszcze. Czy skończył się? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że jak widziałem, widziałem półkę z mangami w Empiku niedawno, to One Piece tam miał jakieś kosmiczne ilości, numerki na grzbietach, no kurczę, kosmos. No ale cóż, moje lesbijskie doświadczenia w walce z samotnością takim tytułem nie jest. Jedno to mówka z jakąś tam kontynuacją, która być może ukaże się w Polsce, jeżeli, się, jeżeli zagłosujecie portfelami, ja ze swojej strony jak najbardziej do tego zachęcam, niezależnie od tego, czy jesteście mężczyzną, kobietą że identyfikujecie się w dowolny inny sposób jest to rzecz, którą jak najbardziej można po polecić I 91 tu... tomów o, kurde, o, kurde. no i ten i y, drugi odcinek z rzędu w, z Mangą w tle A coś mi się wydaje, że następnym razem też coś będzie więc oby tak dalej to co, przeskoczymy teraz do Europy. Tak, przeskakujemy... Polska, Ukraina, Ukraina. co Ukraina. Najpierw, najpierw Ukraina. Dobrze. Najpierw Ukraina, mam komiks pod tytułem Bane, którego autorem jest Andrii Dankowicz. I przeczytam tak po angielsku, no nieważne. Ehm... Skąd go masz? Mam go z Krakowa, e, ponieważ w, na festiwalu w Krakowie było... Zresztą były też panele, ale było też stoisko ukraińskich twórców komiksów. I od właśnie UA Comics, których serdecznie pozdrawiam, e, zakupiłem sobie komiks pod tytułem Bane, e, ponieważ podobała mi się okładka. Tak, wszyscy widzieli przy mikrofonie <grych> na pewno, Dokładnie. E, jak Bane wygląda. Zastanawiam się, skąd ja niby wytrzasnę okładkę do miniatury. Ale to będę się tym martwił e, później. E, jest to komiks opowiadający historię średniowiecznego miasteczka, na który została rzucona klątwa. Po, pozwolę się wtrącić tylko tak, bo nie mm. wspomniałeś, komiks jest w wersji anglojęzycznej. A, a tak, przepraszam. Komiks jest w wersji anglojęzycznej. Wydany jest zresztą w 2018 roku. I bardzo fajnie, że miałem do wyboru i wersję anglojęzyczną, i wersję ukraińską. Po przejrzeniu wersji ukraińskiej uznałem, że, że jednak kupię po angielsku, mimo wszystko. I, I co? I kupiłem. I czy jestem zadowolony? Tak, ale... Znaczy, <grym> uważam, że jeśli ktoś mówi, ale to wszystko, co powiedział przed, ale jest bez znaczenia. <grym> Także bawiłem się dobrze, natomiast jest tak, że jest wiele... Znaczy, wiele. Jest trochę rzeczy, które bym jakby poprawił w warsztacie, bo rysunki są ogólnie... E, powiedziałem w końcu, o czym jeszcze czy mi przerwałeś w połowie? Przerwałem ci w połowie. Dziad. E, w takim razie komiks jest o średniowiecznym e, miasteczku, y, do, na który została rzucona klątwa i nie da się z niego wyjechać. I trafia tam e, węgierskiego pochodzenia e, rycerz, który walczył e, w krucjatach. Także mniej więcej lata też, też są już, już znane. I jest kilka odniesień do historii, w sensie do rzeczywistych władców i tak dalej. Jest jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo rozbawiła, kiedy czytałem ten komiks. Mianowicie oni tam w pewnym momencie znajdują kartkę która jest opisana hic est non diabolus, hic alquis e, peius est. Później jest napisane it is not a devil, it's something worse. I jest odnośnik do łacińskiego cytatu. I w odnośniku jest napisane łacina. I jak sobie go przetłumaczyłem, to się okazało, że to jest to, co on powiedział dalej. I tak się właśnie kończy, kończy bycie idiotą w tym momencie. Jeśli chodzi o warstwę graficzną jest bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo mi się podobają kontury, które tutaj są, jednak zbliżenia wychodzą autorowi znacznie lepiej niż takie szersze plany. Moim zdaniem. Ta rozkładówka, która się tutaj pojawia jest bardzo, bardzo fajnie narysowana. Widać dużo pracy, które zostały w nią włożone. Natomiast czasem Czasem wydawało mi się, że perspektywa zawodzi i e, chyba najsłabszy kadr, który jest w całym komiksie to jest moment zderzenia się dwóch mieczy, bo wygląda no tak tak słabo, natomiast jakby je przyłożyli do siebie po prostu Ta, no trochę, trochę tak, natomiast ca cała reszta, te pnącza, czy tam korzenie, które się przewijają e, przez, przez część komiksu e, już wyglądają bardzo fajnie, o to tu właśnie pokazuję Krzyśkowi i mikrofonom jak wygląda ten, ta rozkładówka, o, która się pojawiła? Całość jest, jest fajna. Historia jest zwięzła, ale. Hmm, kończy się nagle. Ogólnie nie jest źle, można spróbować. Podobna jest szansa, żeby komiks się ukazał w Polsce, ale to, to trzeba obserwować. Eee, natomiast sama warstwa rysunków. Może to jest też kwestia kolorowania, które mi nie zawsze pasuje. E, ale warto. Warto, bo to znaczy warto. E, jeśli chcecie sprawdzić na, jak wyglądają teraz ukraińskie komiksy, mnie to na pewno zachęciło, żeby sięgnąć po e, więcej od autorów z Ukrainy i zobaczyć co jeszcze tam, tam powstaje. Jest jeszcze parę rzeczy, które obserwuję na Facebooku, ale to jak się do nich dorwę, to o nich opowiem w podcaście. E, natomiast Bane fajne, można przeczytać jeśli będziecie mieli okazję i będziecie chcieli wesprzeć twórców to wtedy tak. Ja, ja sobie przeskoczę teraz na Baleary na momencik. Czyli e, Hiszpania, Majorka tego typu okolice. Stamtąd pochodzi Pau. Pau jest au autorem m.in. sagi o Atlasie i Axisie komiksie, który ukazał się jakiś czas temu w Polsce, ze zbierał z reguły dobre oceny. Tym razem ten autor postanowił przedstawić nam historię Pawiana. Mówię oczywiście o komiksie Babun i tutaj mamy do czynienia z liczącą... No, coś około 120 stron, przynajmniej tak wynika z opisu, który znalazłem na tylnej stronie okładki. Jest to niemy komiks. Więc mamy tutaj niemą opowieść o młodym pawianie, który został wychowany przez lamparcijcę, po czym po jakimś czasie, gdy już jest troszeczkę e, dojrzalszy, zakochuje się w pięknej samicy swojego gatunku, lecz oczywiście go nie akceptują. Więc co robi, nasz główny bohater zaczyna zgłębiać tajniki kung fu, ponieważ jest to zdecydowanie najbardziej logiczne wyjście w tej sytuacji i po jakimś czasie dochodzi do bardzo ważnych wydarzeń, o których nie będę tutaj konkretnie mówił. Ja się przy tym komiksie no, strasznie mocno ubawiłem jest to jedna z tych takich publikacji, które um, nie nazwałbym komiksem na kibel tak jak, tak jak Andrzejowi się nieraz zdarza ale po prostu jest to taka publikacja gdzie w jakimś nie wiem mega ciężkim dniu w pracy przy 30-stopniowym upale, nie wiem, przekopaniu wszystkich grządek na, na ogródku działkowym człowiek wraca do domu zmęczony, chce sobie po prostu przeczytać coś takiego szybkiego, ale fajnego zarazem no to Babun jest właśnie komiksem, który idealnie w, ta w, taki w takim momencie się sprawdza. Jest, jest zabawny, jest przepięknie narysowany. To jak tutaj nie operując żadnym słowem autor pokazał przedstawił rozpisaną przez siebie historię, to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Mam nadzieję, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że e, komiks Niemy to jest wyższa szkoła jazdy. I tutaj e, Pau Pałowi, te, tak to się... Pa, pał, e, panu autorowi, e, świetnie się to udało. Jeżeli chodzi o rysunki, no to tak jak już wspomniałem przed chwilą, no ja jestem absolutnie zachwycony tym, jak e, autor... Z jednej strony mamy tutaj takie momenty, które są mocno kreskówkowe Z drugiej strony są tutaj też kadry, które świetnie wyglądają, zwłaszcza te z Lampartem Teraz pokazuję też do, do mikrofonu I um, operowanie tak naprawdę gestami, wyrazem twarzy, onomatopejami, które tutaj momentami się pojawiają no, no to jest wszystko naprawdę świetnie tutaj w tym komiksie, nie idzie się zgubić Jest bardzo fajna, przystępna historia Moment, w którym główny bohater zaczyna się uczyć w kung fu jest tak dziwny, ale jednocześnie tak zabawny i tak fajnie poprowadzony, że no, no, no, jest to właśnie no, jeden z tych komiksów, do których no, nie ma się do, do czego przyczepić. Mi się go czytało bardzo fajnie. Oczywiście jest to lektura szybciutka, no, no, nie, nie ma tutaj się co oszukiwać, że... Em, Spędzimy przy tej pozycji jakieś długie godziny i nie wiem, później rozkminiamy, będziemy rozkminiać nad sensem życia. Absolutnie też autor wydaje mi się przynajmniej nie miał takiego zamiaru tworząc swoją historię. Jest to tylko, ale zarazem aż taki fajny niemy akcyjniak ze zwierzętami w roli głównej. Bardzo, bardzo polecam. Tutaj 49 zł cena okładkowa. Ale warto też przy okazji wspomnieć, że jeżeli czegoś nie pomotałem, mam nadzieję, że nie, jest to światowa premiera. Komiks ten jak dotąd nie ukazał się jeszcze nigdzie poza granicami Polski, albo, albo po prostu w Polsce ukazał się po raz pierwszy. I przez moment się zastanawiałem, czy przypadkiem nie wydawnictwo Timow nie będzie miało jakiejś szansy tutaj zrobić ogólno Europejską, może nawet ogólnoświatową Dystrybucję e, Przyznam szczerze, że nie wiem, czy, czy jest taka szansa e, Ale no, jest to Zdecydowanie komiks, który Po który warto sięgnąć Niezależnie, czy mieszkamy w Polsce, czy Za granicą, jeżeli czytaliście Sagę o Atlasie i się i wam się podobała To zdecydowanie po babuna Z tym mo Możecie, powinniście Wręcz sięgnąć, jeżeli Nie, zna nie znaliście tego tytułu a przekonał was opis, albo to co przed chwilą powiedziałem, no to też jak najbardziej nie wahajcie się, myślę, że wielbiciele komiksu niemego będą zachwyceni, a inni którzy zdecydują się po niego sięgnąć też jak najbardziej <coughs> wysoko go później ocenią, ja jestem bardzo zadowolony, no i cóż, i czekam na, na więcej od tego autora, ponieważ nie ukrywam, że zarówno e, właśnie Babun, jak i wspomniana saga o Atlasie i Axisie to były tytuły, które bardzo fajnie mi siadły, jeżeli chodzi o komiksy z Europy, to nie jest to ostatnio takie łatwe, więc jeszcze raz jak najbardziej polecam i oddaję głos Andrzejowi, który przeskoczy teraz do Polski. Tak, ale też trochę na wschód, jeśli chodzi o to, gdzie komiks się dzieje. E, mam w rękach Nie Przebaczaj, narysowany przez Mariannę Strychowską, napisany przez, przez Kubę Ryszkiewicza. I um, to jest komiks, który przegapiłem, jak wychodził w tych trzech osobnych. Tomach i one były fundowane na, na wspieram to, na wspieram kulturę e, i no, ukaz ukazywały się i znikały, więc jak wychodził trzeci tom, mm, niespecjalnie miałem możliwość, żeby przeczytać dwa poprzednie, więc no, o, odpuściłem e, trójkę całkowicie, na szczęście wydawnictwo Kultura Gniewu e, wypuściło Integral, nazwijmy to. I dobrze, że tak zrobiło, bo wiele osób ominąłby naprawdę, naprawdę świetny komiks. Jest to western dziejący się na kresach wschodnich w dwudziestoleciu międzywojennym. I ma, znaczy historię ma taką, jak western powinien mieć. Przejrzystą. Wiemy, kto jest dobry, wiemy, kto jest zły. Ten dobry nie do końca jest dobry, oczywiście. <śledzimy> tak, tak, tak jak powinno być. A jak się można domyśleć już po samym tytule, nie przebaczaj, opowiada o zemście. Mamy bardzo fajnie e, zarysowane postacie i... no nie ma się co oszukiwać. Mamy dwie główne postacie, czyli naszego e, bohatera Tadeusza e, i głównego złego, który się nazywa Łazar. I co? Łazar e, zrobił coś, przez co Tadeusz e, postanawia nie przebaczać. O tym się już dowiecie bezpośrednio z komiksu, który nadal bardzo, bardzo e, polecam. I... E, jest to wszystko, czego moglibyście oczekiwać od westernu. Czy jest burdel, który ma docelowo według mnie w mojej głowie skrzypiącą podłogę? Tak. Są ludzie jeżdżący na koniach, są. Są egzekucje, są pojedynki, tym bardziej. Salun? Przy... No jest ten burdel, to zaliczmy to jak, <śmiech> wiesz, taki e, półsalun. Mhm. E, mo można powiedzieć. E, jest fajna historia właśnie o zemście, są wszystkie rzeczy, które w dobrych historiach tego typu. Czyli właśnie jacyś e, mentorzy, bycie nikim na początku, później ten trening i przygotowanie do tej zemsty. Wszystko tutaj jest. Także e, gratulacje dla Kuby Ryszkiewicza za stworzenie e, dobrej, takiej popularnej, e, ma, mam nadzieję, że będzie bardzo popularna, e, dobrej, przystępnej lektury którą się po prostu fajnie czyta i na pewno fajnie się będzie do tego e, wracać. Tutaj była informacja, że były próby mm, piczowania tego e, scenariusza dla producentów filmowych, ale film nigdy nie powstał. Bardzo dobrze, że komiks powstał, ale film moim zdaniem też mógłby powstać, bo fajnie by się to oglądało. Natomiast jeśli chodzi o rysunki Mariany Strychowskiej, to nie powiem nic nowego i nic odkrywczego. Rysunki są, super mimika, którą rysuje bohaterka jest, jest niesamowita. To przedstawienie postaci, grymasy na twarzach, które są gracieniem, czy to, że potrafi bardzo, bardzo dobrze narysować strach na twarzach niektórych postaci, to nie wszyscy to potrafią. A tutaj wychodzi to naprawdę, naprawdę świetnie. Ja się świetnie bawiłem. Też nie mogłem się oderwać, pochłonąłem całe te... Dużo. 240 stron. Yy... A ja miałem swego czasu wrażenie, że to są trzy zeszyty. Bo to są trzy grubsze <grypsze> zeszyty. Tak, bardzo grubsze zeszyty. Yy, po, pochłonąłem naraz i pewnie jeszcze, jeszcze do tego wrócę. To jest... Yy... To jest komiks, który chciałbym przeczytać na działce. Tak siedzieć sobie, mieć święty spokój, mieć hamak i przeczytać Nie Przebaczaj i to byłby dobry dzień, żeby umrzeć. Tak naprawdę. E, bawiłem się świetnie, ja wam bardzo polecam. E, jedne co, okładka mnie trochę myli, bo znaczy myli, w sensie patrząc na okładkę e, w ogóle nie masz pojęcia, że to mogą być kresy wschodnie ani dwudziestolecie międzywojenne. Jakoś nie wiem, może ten taki jeansowy kolor spodni mnie e, od tego... Mm, może nie odrzuca, myli. Także, siak, okładka jest świetnie narysowana, po prostu e, takie małe, małe spostrzeżenie. Świetnie się bawiłem, wszystko świetnie narysowane. Niedługo jeszcze Wiedźmin się ukaże, e, Marianny Strychowskiej w Polsce, także tylko polecać. Komiks nie jest drogi, kosztuje 60 ziko, e, cena okładkowa, a jest naprawdę świetną zabawą. 60 zł tych 240 stron, no cudowny przelicznik. No co tu było No to co? Na dzisiaj będzie to wszystko. Za dwa tygodnie, no tak jak wspomniałem będzie. wcześniej, będzie, będzie coś, na pewno parę słów o szlamfeście, o tym jak Andrzej powyrywał ludziom kręgosłupy, ciesząc się podczas wrestlingu i takie tam rzeczy. No więc co? Mogłem nie... zrobić sobie transparent jakiś? No, ja nawet wiem z jakim hasłem, ale nie, nie mogę powiedzieć tego na antenie. Więc no cóż, yy, słyszymy. Zrób mu gwiazdę śmierci, to dalej jest moja ty... ulubiona. Znaczy, no, ty chory też jest, ty, to, to. Też jest bardzo fajne. Natomiast tak, yy, co będzie za dwa tygodnie, to się dowiecie za dwa tygodnie. Jak zwykle. Niedziela. Jak zwykle dziękujemy za uwagę. Czytamy komentarze, jeżeli jakieś zostawiacie. No i co, do usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć.